Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Łukasza Kozaka pod tytułem "Media ewalizm średniowieczna ikonografia w mediach społecznościowych". Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Camp, zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. W kolekcji Dyskarnik images obecnie jest to jedna z najpopularniejszych kolekcji ikonografii e, średniowiecznej w sieci, która pojawiła się jako efekt wyrocznych pracy naukowej. Tak naprawdę ja nie będę tutaj ukradł autorskim raczej o, raczej o domenie publicznej i jej popularyzacji, korzystaniu z niej i co, co, co fajnego z tego przychodzi. Sama e, nazwa e, bloga, czy też tej kolekcji, ona funkcjonuje teraz głównie na Facebooku, wzięła się z nawiązania do odrzuconego obrazu Luisa, czyli autora mediewisty który znany jest lepiej z tego, że napisał opowieści z napisał Książkę Odrzucony, obraz, która dotyczyła właśnie średniowiecznego obrazu świata. I nazwa, nazwa tego kolana nawiązuje w jakimś stopniu, czy też przekształca, przekształca tytuł Luisa. A teraz, a teraz chwilę muszę poczekać, żeby w ogóle. Działać dalej. Działa. Wreszcie działa. E, tutaj Państwo mogą znaleźć pod tymi adresami e, i blog, e, i stronę e, na Facebooku. E, to istnieje od ponad roku, e, ale przez ten czas strona została zauważona przez większe przeglądy sieciowe, czyli tak jak tutaj Państwo widzą Bonbon, bon, który zachwycił się głównie e, e, no właśnie tą, tymi nietypowymi scenami przedstawionymi e, w średniowiecznej ikonografii, e, z kolei zachwycał się miniaturami tego typu. Również pojawił się wątek w prasie. Tutaj jest akurat przykład słowacki. Nie tylko, ale słowacki akurat dosyć ciekawie brzmi. Poza tym pisało o blogu chociażby francuskie wydanie GQ. Nie będę pokazywał, bo informacje tuż pod, pod reklamą rezerwaty o smaku bekonowym, więc, więc po prostu nie pokazuję, żeby nie było reklamy. Poza tym największe serwisy miłośników psów i kotów, które wyciągały ikonografię z psami, kotami no, interpretowali to po prostu po swojemu, zazwyczaj błędnie, ale, no, ale ważne, że e, pisali. Pojawiło się sporo stron naśladujących tę formułę, to znaczy ludzie, którzy po prostu grzebią w bibliotekach cyfrowych zaczęli pokazywać co też fajnego tam e, znaleźli, bądź po prostu kopiowali kontent e, z mojej strony. E, pojawiły się memy bazujące na tym materiale, e, był on wykorzystywany na okładkach płyt, książek, również, co ważne, większe instytucje kultury, z których biorę materiały, British Lightery, Morgan, Getty, Biblioteca Nationale France, zaczęły udostępniać materiały z mojej kolekcji, ponieważ to jest jakby promocja ich zbiorów, ja, ja znajduję fajne rzeczy u nich, oni później sobie z tego korzystają. Skąd się wzięła ta popularność? Ta popularność wzięła się z, po prostu z pewnego przełamania stereotypu średniowiecza, jako epoki e, nudnej, e, pobożnej itd. w której tam były tylko święte obrazki. Zaczął się tak naprawdę od tego te, tych miniatur przedstawiających mniszki zbierające fajniczne owoce z drzewa. To jest właśnie z bibliotek na w de France na marginesie powieści o róży. Nie ma to w związku z treścią powieści o róży. Jest to po prostu pewna Historia, której nie możemy zrekonstruować, ona ma dalszy ciąg. Po prostu wrzuciłem kiedyś ten, tę miniaturę na Facebooka, ona zrobiła niesamowitą furorę, więc czemu nie, można, można to pokazywać dalej. Kiedy już nazbierało mnie na prywatnym profilu tej pornografii dosyć dużo, to stwierdziłem, że trzeba coś z tym dalej zrobić i trzeba po prostu pokazać to gdzie indziej. E, sceny e, po prostu jest to, powiedzmy sobie, jest to dosyć prymitywne manipulowanie e, ludzkimi gustami. Wiadomo, że jak e, mamy scenę poczęcia Merlina, czyli tutaj akurat diabeł w sytuacji łóżkowej z, z, z damą, no to. To dodatku bardzo, bardzo estetyczna, ładnie wykonana miniatura, no wiadomo, że takie coś może się po prostu spodobać. E, sceny zaskakujące z e, dekretu Gracjana, e, prawnicza rozprawa e, i pojawia się właśnie wizerunek, którego że w tym stereotypowo świątowy średnio, czy byśmy się nie spodziewali. Czy orygenes, który według legendy dokonał samokastracji, to też w groma jest napisane i tutaj ten Origenes jest przedstawiony tak dosyć dosadnie dokonuje tej autokastracji tak dosyć topownie, a właściwie nożowniczo. Czy takie powiedzmy mniej, mniej dosadne, ale aluzje seksualne, które też pojawiają się. To jest moktywnik Janny Szalonej, gdzie po prostu jest Lisek, który w dosyć, dosyć ciekawy sposób gra na dudach. Oprócz tego, jak wiadomo, poza tym, że jest właśnie ta dwuznaczność ta erotyka i to, to to wiadomo, że się dobrze sprzeda. No, sprzedają się świetnie koty. To są koty z Bestiawiusza. Tutaj proszę zwrócić uwagę szczególnie na tego kota, który sobie spieczyści chorobonie. To jest dosyć częste przedstawienie w średnim wieczu kocich koci nawyków, kocich czynności. I tutaj mamy e bardzo ciekawy przykład występowania tego kota czyszczącego się w mszale, w niemieckim mszale jest scena z Chrystusem Majestas Domini, prawda? Chrystus w Mandoli mający sądzić zaraz grzeszników a iluminator po prostu tam umieścił tego, tego kotka, pokazując, że że, że, że, że kotek niekoniecznie się przejmuje tym, że tutaj właśnie zaraz będzie sąd ostateczny. Czasami znajdują się takie zaskakujące zestawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o te relacje naczelnych do, do, do, do kotów. Tutaj z jednej strony miniatura z godzinek i takie powiedzmy bardzo, bardzo, zbliżone zdjęcie wykonane parę lat temu. Czy, no to, to już takie memy, może to tu pominę. Tutaj też ciekawe, ciekawe zestawienie, matka włoska karmiąca dzieciątko, a na marginesie umieszczono małpę karmiącą Ko małego kotka, więc to wiadomo, że to też jest dosyć, dosyć ciekawe, nietypowe, tego się na co dzień nie widzi, trzeba rzeczywiście przewertować e, cały ten rękopis, żeby trafić na takie przedstawienie. E, oprócz tego taki typowy, średniowieczny humor, e, humor, który e, no, znamy już później powiedzmy z Raulego, humor skatologiczny, głównie reprezentowany właśnie przez małpy, tu małpy kucharze, e, przygotowują potrawę po prostu w, w, w dosyć taki fizjologiczny sposób. E, czy w, w jednym e, w opracowaniu dotyczącym roślin, gdzie rozważa się lecznicze właściwości roślin, również e, dosyć obszerny rozdział na temat leczniczych e, właściwości odchodów. No i e, postanowiono przedstawić e, takie praktyczne użycie, ale, ale raczej weterynaryjne dźwięka e, po prostu, która e, spożywa, e, spożywa odchody. E, poza tym wszelkie przedstawienia związane ze zwierzętami, e, to jest zwiastona Febusa, e, kokulujące dziki, które są umieszczone w całym takim, powiedzmy, szerokim kadrze prezentującym zachowania dzików. Ale powiedzmy, że nie spodziewamy się w rozprawie dotyczącej polowań, że również będzie uchwycona taka scena. Tutaj oczywiście gmyra dosyć mocno mimika tych zwierząt, która, która jest dosyć, dosyć fajnie uchwycona. Czy można też po prostu wyciągnąć z bestiariusza przedstawienia jakichś zwierząt i dopisać na przykład, że to są średniowieczna wersja Andy Bergst, ponieważ akurat denominator nie był obdarzony zbyt, zbyt takim wielkim talentem, więc wszystkie te ptaki są rzeczywiście takie dosyć złowrogie z nimi. Przez inne przedstawienia zwierząt właśnie szczury pływające w łódkach, które pojawiają się w pontyfikale, czyli coś, czego się też niekoniecznie każdy będzie spodziewał po świętej księdze, że gdzieś na marginesie będą przedstawione właśnie takie sceny. Szczególna tutaj Waga iluminatorów e, padała na króliki, te króliki chyba właściwie funkcjonują na marginesach, tak jak dzisiaj koty w internecie. Króliki, które są personifikowane, króliki, które prześladują e, ludzi, myśliwych, psy, taki świat na opak. No i te króliki tu na przykład walczą z psami. Tutaj królik dosiadający lwa walczy z łucznikiem hybrydą. Królik z siekierą, który myśli się na, na psie, który tutaj błaga o litość. Króliczy pogrzeb, Prawdopodobnie pogrzeb psa czy którego króliki wcześniej złapały i właśnie pom Pomściły, pomściły śmierci swoich, swoich podratyców, e, Tu też scena królewskiego pogrzebu. I jeśli chodzi o wykorzystanie tego, tak jak wspominałem, sporo jest różnych wykorzystań, to jest akurat jedno z takich najbardziej mnie cieszących, czyli nawiązałem współpracę z, z artystów, Miszek kom, który po prostu robi filcowe zwierzątka i... E, zaczął wykonywać na podstawie tych miniatur e, filcowe króliki, e, które zostały komponowane właśnie w te sceny z miniatur. E, poza tym e, króliki zaczął rozprowadzać jako, e, jako element garderoby, właśnie signoryczne króliki, które można sobie po prostu e, gdzieś przypiąć. E, jest to wspaniała taka królicza, lekko mediewalizująca e, biżuteria. E, tak jak widzimy po prostu e, to jest takie wykorzystanie, popularyzacja tego, co po prostu możemy e, znaleźć korzyści płynące z domeny publicznej. Tyle dziękuję. Słuchacie wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.